Trudny rachunek. Szły raz drogą trzy kaczuszki. Grzeczne, że aż miło. Pierwsza biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z Sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie. Bardzo wesolutka. Idzie sobie, podskakuje, a ta druga Smutna. Siadły wszystkie na ławeczce. Wtem dziewiąta krzyczy. Pięć nas było, a jest osiem. Kto nas wreszcie zliczy? Na to mówi jej ta trzecia. Sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta. Teraz jestem siódma. I nie mogły się doliczyć. Nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć do kaczki wróciły gęsiego.